Podcast gitarowy. Słuchajcie, witam Was a dzisiaj odcinek naprawdę bardzo krótki węgły, ponieważ jest to odcinek nagrywany już po raz piąty, dziesiąty raz nawet, bo przesz była przeszkoda mała, przeszkoda w postaci mojego głosu, bo sobie przesłałem mój od mój... bo no, po prostu chciałem sobie odcinek i jednocześnie go słuchałem, bo trzeba, jeśli się nie, to trzeba słuchać, prawda? No i natrafiłem na takie coś, że jak gadam, to co parę chwil robię takie przerwy, no zresztą to możecie sobie sami zauważyć. I to jest taki wdech, no i pomyślałem, że to jest do dupy i w ogóle nie nagrywam podcastu, ale na szczęście się przełamałem, a ja otuchy mi dodaje to, że Kamasz też tak robi, pozdrawiam Roberta Kamaszyna. No i, no i właśnie dlatego wykorzystuję czas pozostały mi dzisiaj, bo jest już 20, jeszcze zadanie trzeba zrobić. I ogólnie, jeszcze kilka rzeczy. Yy, po prostu wykorzystuję czas na maksa. Teraz jem sobie kolację przy okazji. Na kolację mam gołąbki, takie danie trochę obiadowe, ale od mojej babci gołąbki dopiero co przywiezione, więc aż grzech, żeby trochę tak, no, grzech jest zmarnować. Naprawdę pyszne te gołąbki. Dobra, dzisiejszym tematem będzie Yamaha Z40, tak klasyczna. O której będę mówił, no nie wiem, 10 minut. Będą też próbki dwóch piosenek. I jeszcze coś takiego. Nie będzie podkładu dzisiaj. Pierwsze, nie ma podkładów, bo miałem formatowanego komputera. Formatowanego komputera. Dobra. No i wszystkie podkłady mi się straciły. Na szczęście odzyskałem ten. I jeszcze, jeszcze, jeszcze, jeszcze sklep Bradford mi udzielił pozwolenia na, na zamieszczanie, znaczy na czytanie ich opisów w opisach gitary, to co jestem już wdzięczny i tradycyjnie ten sklep polecę Wam, A bez żadnych promocji. już tutaj może przejdę do opisu gitary Yamaha C40, której jestem szczęśliwym posiadaczem już na gołąbki. Jak głosi opis gitary Yamaha C40, uwaga, czytam. Model C40 wręcz nie okazuje, że skromny budżet nie oznacza już konieczności korzystania z instrumentu drugiej klasy. Świerkowa płyta wierzchnia, tył i boki z machoniowo podobnego drewna, meranti oraz najprawdziwszy palisandrowa strunniczka i mostek zapewniają tej gitarze jakość brzmienia i grywalność, która zaskakuje przy jej przystępnej cenie. C40 wyposażona jest również w mechanik. mechanikę ulecana również przez nauczycieli szkół muzycznych. No, i co mogę o tym powiedzieć? No, ten opis jest trafny, tak? Yamaha c to gitara dobra za tanie pieniądze. Za tanie pieniądze jak na swoją klasę, bo 356 złotych. No, naprawdę, ona jest niezła. I naprawdę warta tych pieniędzy. Więc jeśli się zastanawiasz, czy zabrać tą Yamaha, czy jakieś inne, jakąś inną gitarę, to wybierz Yamaha. Dobra. Płyta wierzchnia to świerk, te tył i boki meranti, szyjka to nato, podstronica z palisandrą, mostek palisander, manzura 650 mm, mechanika chromowana, wykończenia naturalne. Czyli po prostu kolory tej Yamahy są takie, jakie było drewienko, z którego Yamaha była wykonana. Muszę przystopować w widzeniu tych gołąbków bo za dużo już No Dobrze, wracając do tematu. Chcę powiedzieć, że gitara bardzo ładnie się trzyma w ręce, bardzo, ładnie się, bardzo ładne dźwięki się z niej wydobywają. Podore zanocowe idealnie oddaje te dźwięki jest się bardzo łatwo naciska, jak już wspominałem. Bardzo, naprawdę bardzo łatwo, bardzo ładnie wszystko wchodzi. A druga sprawa to klucze. Klucze, klucze owe bardzo mocno otrzymają strój. Ja myślę, że cztery dni na pewno pojedziemy na tym. Ja mówię bardzo mocno oczywiście jak na tą klasę i na tą cenę. Ale naprawdę cztery dni spokojnie możemy nie stroić gitarę. Takich jeszcze innych informacji: to gitara ma standardowy wygląd, w sensie, że stan no, standardowo wygląda jak każda gitara klasyczna, ma takie kółeczko przy utworze rezonansowym. Jeszcze co? Yy, yy, standardowy yy, rozmiar, tak. I to wszystko właściwie no, co do opisu, zaraz powiem o opinii, jaką ja mam, a wy sobie, yy, wy sobie najpierw posłuchajcie jak ta gitara brzmi, oto dwa utwory. Pierwsze to utwór klasyczny, Andantino, a drugi to utwór już znany prawie nam wszystkim, Naiwne Pytania ze spół Jim. I właściwie z tym sposobem doszedłem już do połowy mojego podcastu. No przepraszam, że tak lakonicznie, no ale... Czerwałem kilka dźwięków, ale odcinek nakoniczny i nie będę tego poprawiał zrobimy najkrótszą, bo nie chcemy się nagrywać dłużej. Moja opinia? litera jest dobra i tania. Po pierwsze, jeżeli szukamy czegoś do nauki, nie szukać niczego innego, jeśli nas oczywiście na to nie stać. Jeśli na to nas nie stać, sztelujemy w Hc30 30 literę trochę gorszą, aczkolwiek matową i ładniejszą. Tak. Yy, co tam, co tam, co tam? Yy, jeżeli, no... Bardzo fajnie brzmi, bardzo fajna wygoda gry. No, jeśli szukamy naprawdę czegoś dobrego, za niską cenę celujemy w to. Yy, jakość do wykonania, 5 na 5. Nawet więcej, 6 na 5. he hmm, co ja powiedziałem, jakość do wykonania, cena do jakości, przepraszam. I moja ogólna ocena 4+. Plus. Dlaczego? bo grałem na gitarze ta 500 zł, no i tak mnie, znaczy ta 900 zł i tak mnie do siebie przekonała, że jednak Yamaha zostaje trochę w tyle. Ale jak mówię na początek, genialna, a to był odcinek podcastu gitarowego. Wiem, że dwa tygodnie czekania na coś takiego nie jest za bardzo przyjemne, no ale niestety, niestety wina mojego głosu. Dziękuję wszystkim za uwagę, cześć.